Dzień dobry Państwu. Od kilkunastu dni trwa nowy rok szkolny. Szkolnictwo przymierza się do kolejnej reformy, a my w ramach ostatniego w tym roku spotkania Letniej Szkoły Życia zastanowimy się, po co nauczać nasze dzieci i naszą młodzież. Albo zapytajmy inaczej, co powinno być celem nauczania. Niestety współczesne publikacje dydaktyczne milczą na ten temat prawie całkowicie. Dowiadujemy się jedynie o celach operacyjnych, które dotyczą tylko jednej lekcji lub ich cyklu i wskazują, co uczniowie powinni reprezentować po ich zakończeniu. Niestety ta strategia skupia się na jednostkowych, oderwanych od siebie fragmentach bez pełnej wizji całej edukacji młodego Polaka. Ale cel operacyjne to nie to samo co poważniejszy cel – strategiczny, całościowy. Patrząc na to z perspektywy wojennej, można powiedzieć, że współczesna dydaktyka podpowiada nauczycielowi przede wszystkim, jakie są cele małych bitew i lokalnych potyczek, a nie wspomina w ogóle o celu całej wojny. Tymczasem brak jasnego celu wojny to pierwszy krok do przegranej. Można bowiem wygrywać poszczególne bitwy, ale przegrać kilkunastoletnią batalię, jaką jest proces nauczania. Co zatem robić? Pierwszą podpowiedzią, jaka się nasuwa, jest oczywiście wiedza. Chodzi o to, aby uczeń dużo wiedział, żeby wiedział, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, jakie jest trzecie prawo dynamiki, że Mickiewicz napisał ponad Tadeusza, woda to H2O, a Gabon leży w Afryce. Ale czy ta metoda jest taka dobra? Gdy uczeń wychodzi ze szkoły z umysłem napakowanym ważną, nieważną wiedzą, opanowaną jedynie pamięciowo i niezwiązaną z życiem? A więc, jeżeli nieczysta wiedza, to może umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący szkołę. W myśl tej teorii uczeń nie musi wiedzieć, wiele, ży gabon, ale powinien umieć znaleźć tę informację, jeżeli będzie mu ona potrzebna, i mieć umiejętność logicznego myślenia. Co zatem wynika z tego sporu między wiedzą i umiejętnościami? Wydaje się, że żaden z tych modeli nauczania w oderwaniu od drugiego nie zasługuje na poparcie. W tej sytuacji dochodzimy do wniosku, że może najlepszym rozwiązaniem będzie wykształcenie młodego człowieka, który będzie posiadał i wiedzę i umiejętności. Bo co przyjdzie uczniowi z umiejętności sprawnego myślenia, jeżeli nie ma o czym myśleć? Co z tego, że Korybut Wiśniowiecki potrafił mówić w sześciu językach, jeżeli w żadnym nie miał nic ciekawego do powiedzenia? A więc wiedza i umiejętności skupione w uczniu, ale połączone nie w zwykły prosty sposób, lecz na wyższym wewnętrznym poziomie. Możemy wtedy powiedzieć o budowaniu osobowości ucznia. Innymi słowy, celem wieloletniego procesu nauczania jest dopomaganie uczniowi, by stał się pełniejszym, bogatszym wewnętrznie człowiekiem, by był kimś, człowiekiem ukształtowanym stabilnie i nietuzinkowo, obdarzonym dużą wiedzą i wieloma umiejętnościami, i u którego proces wzrastania nie kończy się z momentem opuszczania murów szkoły. Wzrastanie człowieka następuje wtedy, gdy do treści, z którymi się styka w życiu, podchodzi aktywnie i samodzielnie, gdy się nad tym zastanawia i je krytycznie analizuje. I wtedy, gdy jest do czegoś w pełni przekonany, to z treści tych buduje swoją osobowość, prowadzącą go przez dorosłe życie. I oby uczniów opuszczających szkoły z bogatą, nastawioną na mądrość i dobro osobowością, było jak najwięcej. Bo czy chcemy tego, czy nie chcemy, od nich w przyszłości zależeć będzie obraz naszej ojczyzny. Serdecznie pozdrawiam, Dariusz Tymczewski.